że y, powinno być odwrotnie. W czasie prosperity jest i dobrze, a w czasie kryzysu źle. A to jest odwrotnie. Jak gdyby w czasie tego kryzysu Bóg właśnie zeszł na y, I to y, można zauważyć na przykład przy budowie y, świątyni, czy samym wcięczki czasów. Piszę to zdanie to znaczy, że Bóg specjalnie obiera pewien czas, który jest tak w polisku rzecz biorąc trudny, żeby że znowu to było tak bardziej widoczne, że to jest od Niego. Przeciwieństwem do tego byłoby coś, co znajdujemy w Jeremiasza na temat Moabu.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 Wiemy, że Izrael, się znaczy historia Izraela jest to historia cierpień tego narodu. I Bóg cały czas zabiega o to, żeby ten swój lud poczyścić, żeby ich uświęcić. Tutaj widzimy, że Moab, sąsiad Izraela, miał się całkiem dobrze. Lata w yy, Tutaj jest taki obraz spoczywania na drożdżach. Wiem to akurat z Biblii, nie jest doświadczenia, że yy, kiedy robi się wino, to yy, używa się drożdży i że to, yy, to musi długo stać, potem trzeba to przelać, potem jeszcze raz przelać, jeszcze raz przelać, aż ten zapach drożdży zniknie. Yy, i to przelewanie tutaj jest takim obrazem cierpienia. Ale z ławem tak nie było. To cały czas było jakby w tym pierwszym serczynie. Wiemy, że takie świeże wino nieładnie pachnie. To jest najtańsze wino. Natomiast te najdroższe to są te, które leżą długo i które, o które ktoś bardzo zabiega, żeby one miały szlachetny smak. I tu jest właśnie przykład dlatego że Bóg jak gdyby się nie zajmował tym narodem. Był tam rodzaj spokoju, takiego spokojnego życia. Każdy sobie ubijał tu gniazdko, ale jednak chce więc może Bożego są poczuchą jego naczynia. A więc wydaje się, czas, w którym powinni być tylko szczęśliwi, ale jednak nie to jest źródłem tego błogosławieństwa, ale tam. Tak jak tam czytaliśmy, w ucisku, nie pobłogosławiłeś. A więc jeśli Bóg nas przelewa z naczynia do naczynia, to jest dla nas y, y, trudne, czy powiedzmy doświadczamy cierpienia w tym życiu, czy jakiegoś niespełnienia, ale jednak ma to na celu to, żeby ten zacznie był klarowy. Żeby to było warte w oczach Boga. Widzimy, że znowu nasze poczucie szczęścia nie w parze, w tym, co Boga dla nas. I wielokrotnie o to też się potykamy. Z drugiego listu do Koryntian, też jeszcze szósty rozdział. Wszystko. rozdział dziesiąty wiersz. Jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Albo też wcześniej, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. No bo widzimy, że tu jest znowu sprzeczność. Ktoś, kto jest ubogi, nie może ubogacić, bo sam jest ubogi. Z drugiej strony, jak możesz nikt nie mieć, a mieć wszystko. Jest to na ludzką logikę bezsensowne dla nich. Ale te znowu Bóg e, ma inne myśli niż nasze. I ci e, apostoł Paweł nie mógł z prostego życia wskazać na wiele rzeczy, które ma. Tym niemniej wiemy, że gdziekolwiek się pojawił, było hojne błogosławieństwo Chrystusowe. I to y, ludzi cieszyło, ubogacało ich życie z Bogiem. A więc wielu ubogacał, chociaż sam y, wiele nie miał. Tu wręcz sam mówi o sobie, nic nie miał, taka skrajność, ale jednak miał wszystko. I tu możemy widzieć i to, że Bóg jednak tego sługę wykorzystał nie do tego, żeby poszło naprzód, jednak musiał podróżować, i żyć. Wiemy też, że i te pracował e, i tam, a jednak e, pracował i sami e, po to, żeby być dobrym przykładem dla nich. E, ale On mógł powiedzieć wszystko posiadający, Dlatego, że w e, tym świecie wszystko należy do Boga. I Bóg co tylko e, zechciał, mógł mu to e, po prostu do tego używania dać. I muszę powiedzieć, że był to człowiek na pewno bardzo szczęśliwy. Yy, w tym stanie, yy, w jakim żył. Mm. Mm. To jeszcze pierwszy do Koryncia. Yy, pierwszy rozdział. Jest wiele powiedziane o mądrości i głupocie w tym miejscu. Dwudziesty wiersz przeczytam. Czy jest mądry, gdzie uczony, gdzie badać w wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił głupstwo mądrości w świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga jego. Bożej mądrości. Przez podobało się Bogu bardziej bieżących przez głupie wersowanie. 25 wiersz. Bo to Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. 30 wiersz. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga. Co to jest mądrość i co to jest głupota? Możemy coś powiedzieć czytając przypowieści. Mądrość możemy określić jako bojaźń Bożą. Głupota jako igranie z grzechem. W tym świecie za ludzi mądrych czy uczonych uważamy przede wszystkim wykształconych. Jednak to wykształcenie niesie ze sobą, nie uczy bojaźni Bożej ani poleganie na Bogu, to pewien zasób wiedzy. Tutaj Słowo Boże mówi o tym, że ten mądry, ten uczony, czyli ci, którzy są jakoś zaznajomieni z nauką, jednak nie rozpoznali tego, który jest tą esencją Bożej mądrości Chrystusa Jezusa. To znaczy, że oni są głupi tak naprawdę, posiadając wielką wiedzę apostoł Paweł znał filozofię antyczną, był człowiekiem bardzo wykształconym, również w zakonie, a jednak to, co chciał umieć, czy taka rzecz, którą brał tak w centrum, czy pod żeby to powiedzieć, to właśnie był krzyż Chrystusa. I to nam mówi o tym, że na tym polega mądrość właśnie. Chrystus Jezus w centrum życia. Wszystko inne, choć ma pozor mądrości, tylko potem, tak naprawdę, bo mija się z tym, co jest sednem sprawy. Dla Pogan ukrzyżowanie Chrystusa jest z ustem, jest czymś mało wartościowym. Żydzi gorszyli się na Chrystusa. Ale ludzie wierzący stwierdzają, że Chrystus jest tym zwieńczeniem Bożej Mądrości, tego, co Bóg ma w swoim sercu. A więc być mądrym to jest uznać swój rzek. być mądrym to jest pójść za Jezusa, być mądrym to jest żyć dla Jezusa. Dlatego trzeba zważyć na koniec tej sprawy. I takich różnych miejsc w Biblii jest wiele, które mówią nam o tym właśnie, żeby iść według myśli Pana które wielokrotnie są odwrotne niż nasze. I wiemy, że e, panie Zbuby nie troszczy się, to też nam się wydaje takie niepraktyczne, że e, ojciec wie czego potrzebujemy, że również i e, wszystko będzie wam dodane, ale najpierw mamy szukać Królestwa Bożego. to nam cały czas stawia Boga na pierwszym miejscu. I potrzebujemy rzeczywiście, też i każdy w swoim życiu, w swoim sercu, właśnie i te takie, co nazwijmy, paradoksy, czyli takie sprzeczności same w sobie, w naszym życiu też i zastosować wypraktykować, jak to działa, a Boże obietnice yy, nigdy nie zagadną.